Chwała Panu. Tu Andrew Łomak i to jest nasza trzecia taśma w serii spośród czterech, którą tutaj nauczam i cały album zatytułowany jest Bóg chce, abyś był zdrowy. Na tej taśmie będę mówić, dlaczego ludzie, dlaczego nie każdy jest uzdrowiony. Na pierwszej taśmie ustanowiliśmy utwierdziliśmy, że uzdrowienie jest częścią planu odkupienia Jezusa, więc nie jest to opcjonalne, jest to sprawa załatwiona. Na drugiej taśmie zajmowaliśmy się rzeczami, którymi ludzie próbują podważyć tą wiarę, tą ufność, że uzdrowienie już zostało zapewnione i używają czegoś takiego jak cień w ciele Pawła, aby uzasadnić, że Bóg chce, żebyśmy byli chorzy czasami, że Bóg Coś dobrego chcę osiągnąć w naszym życiu. Chciałem to podważyć słowem Bożym i mam nadzieję, że, żeście to usłyszeli i zgodziliście się z moim nauczaniem. Wierzę, że te dwie rzeczy, pierwsze, którymi się dzieliłem, to są podstawy o, o uzdrowieniu. Jeżeli szatan możecie zepchnąć do wiary, że Bóg chce, abyś był chory, że jest jakiś cel w tym, abyś był chory i Bóg używa tego z jakiegoś powodu, to wtedy niemożliwym jest dla ciebie, abyś naprawdę mógł walczyć z tą rzeczą, o ile nie będziesz walczyć też z Bogiem. I wtedy sprawia to, że zaczynasz być pasywny i słowo, które użyłem, Jakuba 4, 7, który mówi, poddajcie się dla tego Bogu, sprzeciwcie się diabłu, a on ucieknie od was. Musisz sprzeciwić się. Z Słowo sprzeciwić się oznacza aktywnie walczyć przeciwko. Jeżeli szatan może nas zepchnąć do pasywnej pozycji, postawy i będziemy mówić, że niech się dzieje cokolwiek Bóg chce i nie będziemy aktywnie walczyć przeciwko szatanowi, to on może nas przemóc chorobą i innymi słabościami i podobnymi sprawami. Więc my musimy być zdolni, że kiedy walczymy, myśleć, że kiedy walczymy, z chorobą to czynimy wożą wolę, a nie sprzeciwiamy się Bogu i nie walczymy z Bogiem. Jesteśmy buntownikami przeciwko Bogu i Jego jakimś celom odkupieńczym. A tak naprawdę religia dzisiaj mówi, że choroba przychodzi od Boga i używa on to, aby wypełnić swoją wolę w naszym życiu i jest niewłaściwym wiara dla nas w uzdrowienie. I to musi być zupełnie wymazane, usunięty ten błąd z naszego życia, żeby osoba mogła trzymać uzdrowienie. Więc to są podstawy, fundamenty. I skoro to żeśmy ustanowili i skoro osoba już zaczyna w to wierzyć, to nie oznacza jednocześnie, że automatycznie będziesz uzdrowiony. Musisz wierzyć, że to jest Bożą wolą, ale są inne rzeczy, które są za, w tym zaangażowane, zanim uzdrowienie się zamanifestuje. I na tej taśmie będziemy o tym mówili. Jeżeli więc Bożą wolą jest, abyśmy byli uzdrowieni i to nie Bóg umieszcza chorobę na naszym życiu, to dlaczego nie każda osoba jest uzdrowiona? Po pierwsze, pozwólcie, że powiem, że kiedy Jezus był tutaj na ziemi, każda osoba, która pozwoliła Jezusowi usłużyć sobie, była uzdrowiona. Jezus uzdrowił ich wszystkich i nie uczynił tego tylko w jednym przypadku, ale w wielu przypadkach. Użyłem tej samej logiki na pierwszej taśmie zatytułowanej, że uzdrowienie jest częścią dzieła odkupienia i pokazałem, że Jezus był dokładnym obrazem Ojca i powiedział, czynię zawsze te rzeczy, które widzę, że Ojciec mój czyni. I to, że Jezus uzdrawiał wszystkich i nigdy nie odmówił nikomu żadnej osobie uzdrowienia albo również, że nigdy nie umieścił choroby na żadnej sobie, to była, powinno być dowodem, że Bóg nie jest autorem naszej choroby. Więc e, użyłem tamtej logiki. Więc tak szybciutko. W Ewangeliach tylko jest 17 przypadków, gdzie jest napisane, że Jezus uzdrowił wszystkich, którzy byli obecni, kiedy im usługiwał. Otwórzmy Księgę Mateusza, są tam przykłady również, w Ewangeliach Marka, Łukasza i Jana, ale przyjrzyjmy się paru tym przykładom, aby ustanowić ten fakt, że Jezus uzdrowił wszystkich i Jezus się nie zmienił. Biblia mówi w Hebrajczyków 13, wiersz 8, że Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. On nie jest tym, który się zmienia. To Jego następcy, naśladowcy się zmieniają. My nie reprezentujemy Pana w sposób, jaki On by chciał być reprezentowany. Więc to nie jest Bóg, który nie ustrawia chorych dzisiaj. To są Jego naśladowcy, którzy tego nie czynią. Myślę, że my żeśmy podupadli w tym obszarze. I Mateusza, rozdział 4, Wiersze 23 i 4 mówi, kiedy Jezus chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię Królestwa, i uzdrawiał wszelki rodzaj choroby i wszelki rodzaj słabości pośród ludu. I jego sława rozniosła się po całej Syrii i przyprowadzali do niego wszystkich chorych, którzy byli dręczeni różnymi chorobami i cierpieniami i tych którzy byli opętani przez diabła i tych, którzy byli lunatykami i szaleńcami i na noszach i ich uzdrowił. I to implikuje, że wszyscy, każdy rodzaj, każdy rodzaj choroby, który był przyprowadzony do niego, został uzdrowiony i uzdrowił ich wszystkich. Nie jest napisane, że uzdrowił niektórych, jest napisane, że ich uzdrowił. Mateusza rozdział 8, wiersze 16 i 17. Jest napisane, kiedy wieczór się nachylił, przyprowadzano do Niego wielu, którzy byli opętani przez demony i wyganiał demony swoim słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy byli chorzy. Aby było, się wypełniło to, co było przepowiedziane przez proroka Izajasza, On sam wziął nasze słabości i poniósł nasze choroby. Ten wiersz jasno świadczy o, o tym, że Jezus uzdrowił wszystkich, którzy byli chorzy. Nie, niektórych z nich, wszystkich ich uzdrowił. Mateusza 9, 35 powiedziane jest, kiedy Jezus przemieszczał się, przechodził przez wszystkie miasta i wioski, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię Królestwa, uzdrawiając wszystkie choroby i wszystkie słabości pośród ludu. Co za mocarny werset. Widzimy Jezusa, który uzdrawiał ich wszystkich, nie miał tam tylko kilku ludzi, którzy przyjęli, a inni pozostali chorzy. Nie, Jezus uzdrowił ich wszystkich. Mateusza, rozdział 12, 15 mówi, kiedy Jezus poznał to, wycofał się, ale tłumy za Nim podążały i uzdrowił ich wszystkich. Jest to mowa o tłumach i On uzdrowił ich wszystkich. Mówię wam, to jest Bożą wolą dla ciebie, abyś był uzdrowiony, byś był zdrowy. Kiedy widzimy życie Jezusa, to On uzdrowiał wszystkich. Nie ma ani jednej osoby, której odmówił uzdrowienia. Byli pewni ludzie, którzy odmówili przyjąć uzdrowienie i będę tym się zajmować potem, ale uzdrowiał wszystkich, którzy chcieli przyjąć Jego służbę. Mateusza 14, wiersz 14, mówi... Kiedy Jezus wyszedł i zobaczył wielki tłum, i poruszony był współczuciem, i uzdrowił ich chorych. Mateusza 14, wiersz 34 do 36 mówi: Kiedy doszedł do kraju N N Genezaret i wysyłali do niego różnych ludzi, wszystkich, którzy byli słabi i chorzy, i szukali, aby mogli się dotknąć Jego szaty i jak wielu dotknęło się Jego szaty, zostali doskonale uzdrowieni. Mateusza 15, wierszu 30. Mówi, wielkie tłumy przyszły do Niego, mając ze sobą tych, którzy byli chromi, ślepi, głusi, niemi, i kładli u Jego stóp i On ich uzdrowił. Znowu, tutaj to implikuje, że uzdrowił każdą osobę spośród nich. Wierszu 31, to jest rezultat. Tak więc tłumy się dziwiły, widząc niemych mówiących, kulejących, chodzących, ślepych widzących i uwielbiali Boga Izraela. To, co przynosi Bogu chwałę, to nie jest od diabła. Jak ludzie mogą mówić, że kiedy ludzie są cudownie uzdrowieni, to to pochodzi od diabła. To jest tylko wymówka i wymówka ze swojej niemocy, po prostu bycia pozbawionym mocy. To jest próba ochrony samego siebie i próba potępienia tych, którzy naśladują Jezusa. Mateusza 19, wiersz drugi i wielkie tłumy podążały za Nim i On uzdrowił ich tam Mateusza 21 wiersz 14 mówi i ślepi i chromi przyszli do niego w świątyni i on uzdrowił ich no więc to są to jest tylko kilka przypadków spośród tych 17 przykładów, kiedy Jezus uzdrowił wszystkich, którzy przyszli do Niego. I skoro to powiedział, że On to czyni dokładnie według tego, co widzi, że Ojciec czyni, jak Hebrajczyków mówi, ponieważ był dokładnym odbiciem, obrazem Ojca, to oznacza, że jest to Bożą wolą, aby uzdrawiać ich wszystkich. Ale dlaczego więc nie widzimy każdej osoby uzdrowionej? No cóż, to jest dobre pytanie, i powiem wam, jest to proste pytanie, ale ma złożoną odpowiedź. I spędzę resztę czasu na tej taśmie i będę się tym zajmował. Uczniowie Jezusa tak naprawdę mieli to samo pytanie. Mateusza 17 i w wierszu 19 mówi, wtedy uczniowie przyszli do Jezusa na boku, i zapytali się, dlaczego go nie mogliśmy wypędzić. I chcę wam tutaj przedstawić trochę obraz, o co tam chodziło. W 17. rozdziale Księgi Mateusza oto bierze trzech uczniów, Piotra, Jana i Jakuba i poszedł na górę. To było wtedy, kiedy został przemieniony. Dokładnie, dosłownie zaczął świecić na biały. Glory, chwała, szakina, była tam i zacieniła Jego i trzech uczniów i słyszalny głos z nieba odezwał się mówiąc, to jest mój Syn umiłowany Jego, słuchajcie. Więc to był cudowny czas z Panem i z tymi trzema uczniami. To było to miejsce, gdzie Eliasz i Mojżesz pojawili się i rozmawiali z Jezusem o Jego ukrzyżowaniu, które krót, wkrótce miało nastąpić. I kiedy uczniowie to zobaczyli, jest napisane, że kiedy zeszli do tłumów, Mateusz 17, 14, i kiedy zeszli do tłumu, podszedł do niego pewien mąż i ukląkł przed nim i powiedział, Panie, miej litość nade mną, nad moim synem, bo on jest szalony, i czasami rzucane jest do ognia i do wody i przyprowadziłem do Twoich uczniów i oni nie mogli go uzdrowić. Więc kiedy Jezus był na górze ze swoimi trzema uczniami, reszta uczniów byli tam na dole i człowiek, który miał chłopca i jak słowo mówi, był szalony i stadiowałem I wielu ludzi wierzy, że to był rodzaj jakby napadów, padaczki. I O tym też jest mowa w Marka 9. I był często miotany do wody albo do ognia. Więc to był jakby obraz epilepsji. Więc ojciec tego chłopca przyprowadził go do Jezusa, do Jezusa uczniów, aby wyrzucili tego demona i nie mogli tego zrobić. I spójrzcie, jaka była odpowiedź Jezusa. Mateusza 17, 17. Wtedy Jezus powiedział o zepsute pokolenie i niewierne. Jak długo będę z wami, jak będę długo z was znosić. Przyprowadźcie go do mnie. Chcę, żebyście zauważyli, że Jezus nie był zadowolony ze swoich uczniów i z ich niemożliwości, nieumiejętności, aby doprowadzić do tego uzdrowienia. I znowu to pokazuje, że Jezus, gdyby On był tam wtedy, to on był uzdrowił tego chłopca i potem faktycznie uzdrowił go. I nie był zadowolony, że jego uczniowie nie potrafili rozprawić się z tą sytuacją. I to jest kompletnie inna, inna postawa niż to, co większość ludzi ma dzisiaj. Wiecie, większość ludzi i faktycznie będą ludzie, którzy będą mnie krytykować z powodu nauczania, które tu prowadzę na tej tarośmie że nauczam, że Bóg chce uzdrowić każdą osobę i aby wyjaśnić, dlaczego nie widzimy wszystkich ludzi uzdrowionych, jednym z podstawowych powodów jest, że ludzie dzisiaj nie wierzą Bogu, jeśli chodzi o to. My działamy w niewierze i raczej, aby to zaakceptować, oto są ludzie, którzy krytykują mnie i ty nie jesteś, mówią, nie masz współczucia, bo krytykujesz ludzi. Ty powinieneś mieć współczucie i Powinieneś powiedzieć ludziom, no, czyń, co najlepiej potrafisz, jak możesz i będzie dobrze. Ale jak Jezus odpowiedział? Kiedy On zobaczy, że Jego uczniowie nie potrafili poradzić sobie z tą sytuacją, on powiedział, o, bez wiary i zepsute pokolenie, jak długo będę z wami, jak będę długo was nosić, przyprowadźcie Go do mnie. Czy naprawdę myślisz, że Jezus miałby większe współczucie i zrozumienie dla nas dzisiaj? Myślisz, że Jezus się zmienił, że teraz już nie chce, abyśmy usługiwali uzdrowieniem ludziom? Absolutnie nie. Powiem wam, Paweł, Pan kocha nas i jestem o tym przekonany. I mimo, że nawet ja zawodzę i nie widzę wszystkich uzdrowień, że mają miejsce, to widziałem ludzi, którzy umierali, a byli mi bardzo bliscy. Kochałem ich z całego serca i musiałem zaakceptować częściową odpowiedzialność. Jest to złożone zagadnienie i nie chcę powiedzieć, że to była cała moja wina, ich wina, czy kogokolwiek wina. My się wciąż uczymy, ale to, co chcę powiedzieć, to wiem, że Bożą wolą było, aby ci ludzie byli uzdrowieni. Ja widziałem, że mój ojciec umarł, kiedy miałem 12 lat. Widziałem dziewczynę, z którą byłem nieoficjalnie zaręczony faktycznie nie byłem zaręczony ale byłem wtedy w Wietnamie i rodzina powiedziała mi że my jesteśmy zaręczeni myślałem o tym i widziałem ją jak umierała byłem z nią kiedy się udusiła swoją własną krwią i staliśmy nad nią godzinami i modliliśmy się i wierzyliśmy, że będzie zbudzona z martwych. I wiecie co? Rozumiem, że ludzie chcą zepchnąć odpowiedzialność, ponieważ nie da, dają rady sobie. Gdyby mieli pomyśleć, że mogli coś uczynić, aby zatrzymać tę katastrofę, to by się poczuli tak po prostu winni, że za, zawalili sprawę. Ja wierzę, że ja zawaliłem sprawę, nie tylko ja, może ta dziewczyna, ojciec jej, My nie umieliśmy przyjąć tego, co Jezus zapewnił nam. I tak my myliliśmy się, ale czy jestem potępiony przez to? Nie, nie czuję się potępiony w ogóle. Wierzę, że Bóg mnie miłuje, kocha mnie, pociesza mnie, ale wiecie co? Ale czyni mnie to bardziej zmotywowanym, aby się nauczyć, co Boże Słowo mówi i nie dozwolić, aby to się znowu powtórzyło. I jestem zmotywowany i zdaję sobie sprawę, że to nie jest Bóg, który pozwala ludziom umrzeć, ale to my, i z powodu naszej niewiary to się dzieje, więc Jezus powiedział wy niewierne i zepsute pokolenie dzisiaj kiedy ludzie przychodzą do kościoła i mają problemy finansowe to kościół wysyła ich to. W socjalu, do banku. Jeżeli przychodzi chory, to się pytają, czy byłeś u lekarza, czy dostałeś jakieś lekarstwo, czy nie pójdziesz na operację. Jeżeli jesteś w depresji i zniechęcony, to czy wziąłeś jakiś lek na to, byłeś u psychologa, psychiatry. Musisz się jakoś skurczyć, musisz wziąć terapię. Więc faktycznie Kościół dzisiaj jest adwokatem, że nasze odsunął autorytet i odpowiedzialność za zaspokojenie potrzeb ludzi. Jeżeli ty dzisiaj mówisz i nie operujesz we współczuciu, to chcę ci powiedzieć, powinieneś usługiwać w odpowiedzialności. I chcę, żebyś wiedzieli, że chcę mieć taką samą postawę, jaką Jezus miał. I Jezus nie był zadowolony, że uczniowie Jezusa nie mogli uzdrowić tego choroga. I Dzisiaj nie widzimy wszystkich, żeby byli uzdrowieni, ale Bóg chce, żeby uzdrowiona była każda osoba i każdego razu. I to, dlaczego to się nie dzieje, to nie jest dlatego, że Bóg nawalił, ale dlatego, że Jego reprezentanci nie operują, nie działają w pełni tego, co Bóg zapewnił dla nas. I to jest bardzo ciasne, ale jest właściwe. Tak, to kładzie odpowiedzialność na mnie. To znaczy, że ja gdzieś się zagubiłem, że ludzie gdzieś się pogubili, ale wolę raczej chronić Bożą integralność niż moją integralność. Powiem wam, Bóg jest dobrym Bogiem i to nie Bóg, który powoduje, żeby ludzie umierali. To nie jest Bóg, który umieszcza raka w ciele ludzi. To nie jest On, który daje AIDS. To nie jest tak. Naprawdę szybko, pozwólcie, że tutaj wezmę takim fałszywym trobem pójdę i wrócę do tej historii. I zajmę się tym, dlaczego, myślę, jakie są powody, że uczniowie nie mogli uzdrowić tego chłopca. Jest, myślę, trzy główne powody. Możecie to bardziej podzielić, ale są trzy główne kategorie, czy trzy podstawowe powody, dlaczego ludzie y, y, są chorzy, dlaczego łapią chorobę. Po pierwsze, z powodu grzechu. Jezus powiedział Jana 4,11, kiedy Jezus uzdrowił chorego na w kombetezdę. Powiedział mu, nie grzesz więc, aby coś gorszego ci się nie przydarzyło. I jasne on tutaj oznacza, że ta choroba może powrócić nawet coś gorszego niż to, co już miał ten chory, gdy powróci do grzechu. Więc Jezus łączy chorobę tutaj z grzechem. I to nie jest jedyny powód, że ludzie chorują, ale to jest jeden z powodów. Kiedy osoba idzie i na przykład jest alkoholikiem i pije przez całe życie i ma, zapada na chorobę wątroby, to on to zrobił sam samemu sobie. To znaczy szatan użył jego czyny, i aby go dorwać i aby spowodować choroby wątroby nie dlatego, że Bóg to zrobił nie dlatego, że diabeł to zrobił bezpośrednio ale grzech więc on zbiera to, co zasiał tak samo ci, którzy zażywają narkotyki mogą mieć zniszczony umysł albo y, przez y, choroby, które są z powodu y, dzielenia się igłami albo choroby seksualne z powodu przenoszenia ich drogą pciową. To nie jest szatan, który to czyni, ale ludzie sami otwierają wrota przez grzech, chorobie. Po drugie, drugi główny obszar, z którego, przez który ludzie e, po prostu bywają chorzy, to jest, że jesteśmy na terenie walki z szatanem. Nie każda rzecz jest fizyczna, która się dzieje. Jest, jest wzniecona wojna duchowa. Są Boży aniołowie, którzy sprawują Bożą wolę, ale są też demoniczne duchy, które sprawiają wolę szatana. Jest wojna i bitwa i czasami po prostu myślę, szatan walczy przeciwko nam i to nie chodzi o indywidualny jakiś osobisty grzech. Możesz powiedzieć, że to jest na podstawie grzechu, ponieważ szatan został uwolniony na tej ziemi przez grzech. Ale to niekoniecznie twój osobisty grzech. To jest to, co Jezus Powiedział w dziewiątym rozdziale Ewangelii Jana, gdzie był człowiek, który był u bramy świątyni i był ślepy od urodzenia i uczniowie zapytali, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że się urodził ślepy. A Jezus mówi, że nikt nie zgrzeszył. To nie mówi tutaj, że ten on, ten człowiek albo rodzice nie zgrzeszyli, ponieważ pismo mówi w Rzymian 3.23, że wszyscy zgrzeszyli nie dostajemy chwały Bożej, więc tak, jest grzech w życiu, ale to, co Jezus mówił, to nie był ich grzech, który spowodował, że ten chłopiec się narodził ślepy. Ale to się dzieje. Jest wojna duchowa, która się dzieje, toczy i szatan chodzi i szuka kogoś, kogo by mógł pochłonąć. Więc, więc innym powodem, dla którego ludzie zapadają na choroby, to jest to, że żyjemy w upadłym świecie. Jest duchowa walka, więc czasami szatan atakuje nas. Nic innego jak bezpośredni atak od diabła. I po trzecie, trzeci główny powód, dla którego ludzie zapadają na choroby, to są naturalne sprawy. I to jest coś, co wielu z nas, głównie napełnionych duchem, nie bierze pod uwagę, ponieważ oni wiedzą tak, Grzech daje dostęp szatanowi do naszego życia i pozwala mu na czynienie, co chce w naszym życiu i że szatan oczywiście walczy przeciwko nam, ale czasami na duchem chrześcijanie nie rozpoznają, że czasami są rzeczy, które się dzieją naturalnie. Jeżeli nie będziesz uważny, jeżeli będziesz wchodził na schody i spadniesz, to możesz złamać nogę, możesz złamać kręgosłup, E, z, skręcić kark i to nie jest diabeł, to nie jest grzech, to była naturalna sprawa, zraniłeś się i możesz mieć z tego jakąś chorobę, możesz mieć infekcję, możesz mieć spuchnięcie. Słyszałem o ludziach, którzy e, spadli ze skał i i złamali kręgosłup i teraz są e, niesprawni, są sparaliżowani. To nie jest szatan, który im to uczynił. Tak, szatan może ich e, pobudził do tego, aby zrobili coś głupiego, nie mieli lepszego rozeznania, ale to są naturalne rzeczy. Kiedy masz wypadek samochodowy e, i ci, kiedy ci samochód blachautnie rękę, to nie jest szatan, to jest coś naturalnego. Od czasu upadku ludzi są, jest wiele spraw takich jak grzyb, zarazki, wirusy. Teraz są skażone i świat im jest skażony i teraz zaczynają walczyć przeciwko nam. I to są rzeczy naturalne. Miałem człowieka, który przyszedł do mnie, który wyciągał gwóźdź i kładł dach na swoim domu i on wyciągał gwóźdź i ten gwóźdź się złamał i rykoszet tego gwoździa, Uderzył go w oko i tam pozostał. I możesz usiąść i mówić, no spójrz, co diabeł zro zrobił. Ale to nie, to była rzecz naturalna. Jeżeli rzeczy takie się dzieją, no cóż, błędy się zdarzają, ludzie nie są doskonali, ludzie popełniają błędy. Więc to są trzy główne obszary. Możesz e, e, mieć chorobę z powodu grzechu, możesz mieć szatana, który cię atakuje, albo nikt nie jest winny, ale... I w każdym razie czasami, kiedy szatan walczy przeciwko tobie i coś walczy przeciwko tobie, to jest to dobrym wskazaniem, że czynisz dobrze, że podążasz dobrą drogę, dlatego że on tukuje tych, którzy są podatni na Słowo Boga. I tak samo jak Izrael wszedł do ziemi obiecanej, tam byli olbrzymi. Są tam problemy, którzy, które zaglądają ci w oczy. Zamiast... I chociaż wtedy czynisz wszystko dobrze, to czasami się rzeczy dzieją naturalnie. Kiedy spadniesz z domu, to możesz sobie coś złamać, zranić się i to nie jest demoniczne, to nie jest grzech. Jest to naturalna sprawa, która się zdarza. Więc wracając od tych powodów, z których choroba się wywodzi, więc nie zawsze jest ona z powodu grzechu. I chociaż to nie jest twój indywidualny grzech, może coś naturalnego, wierzę, że zawsze jest coś, co możemy uczynić. Skoro zostaliśmy wyzwoleni, odkupieni z grzechu i z choroby, to możemy wziąć autorytet, użyć naszej wiary i zastosować lekarstwo. A jeżeli jest to atak demoniczny, albo jest to coś naturalnego, albo nawet nasz własny grzech, możemy Odwrócić się od Niego, pokutować i uwolnić przebaczenie Boże, aby zamanifestowało się w naszym życiu. Więc nieważne skąd choroba przychodzi, jest zawsze coś, co możemy uczynić w tym zakresie. Więc oto Jezus tutaj zgromił swoich uczniów w 17 wierszu i mówi Mateusza 17, 19. Jezus zgromił diabła i on wyszedł i chłopiec został uzdrowiony od tej godziny. I potem uczniowie przyszli do Jezusa na stronę i zapytali się, dlaczego żeśmy nie mogli go wypędzić. I to pytanie jest tym, czym będziemy się tutaj zajmować. Jeżeli Bożą wolą jest uzdrowienie, Jezus uzdrowił tego chłopca, więc dlaczego uczniowie nie mogli uzdrowić tego chłopca? Dlaczego my, skoro wierzymy, że Bożą wolą jest dla każdej osoby, aby była zdrowa, dlaczego więc nie zawsze widzimy każdą osobę uzdrowioną? Jednym z powodów, dlaczego osoba jest nieuzdrowiona, po pierwsze, zanim, zanim odpowiem, to pozwólcie, że powiem to, że musimy zrozumieć, że ci uczniowie, którzy zadali to pytanie, dlaczego nie mogliśmy go wyrzucić, oni wierzyli, że było Bożą wolą, by uzdrowić i że mieli Bożą moc w swoim życiu, aby wyrzucić tego demona. Im została dana moc i autorytet, aby wypędzać demony. W dziesiątym rozdziale Mateusza, wierzę, że tam również w 12 rozdziale Łukasza i w innych miejscach, Jezus dał im moc nad wszystkimi nieczystymi duchami, nad wszystkimi chorobami i nad wszystkimi słabościami. I oni wyszli i nawet wrócili, radując się, że nawet demony są podległe im przez imię Jezusa. Oni nie mieli ani jednego pytania, i nie ma żadnego zapisu, że mieli jakiś problem. To, Co to znaczy, to ci sami uczniowie, którzy zadają tu pytanie, dlaczego nie mogliśmy go wyrzucić, to nie dlatego, że oni nie wierzyli. Oni wierzyli, oni już zastosowali, stosowali tę moc i widzieli rezultaty tego. I to jest powód, dlaczego oni byli zmieszani, zamieszani. I ktoś może powiedzieć, że no, nie mieli wiary, że, nie mogli, że mogli uwierzyć tego chłopca. Gdyby nie mieli tej wiary, to nie zadaliby takiego pytania. To, w jaki sposób zadali to pytanie, świadczy raczej, że oni je wierzyli, a jednak nie mieli rezultatu, który, który oczekiwali, który pragnęli. I to jest bardzo ważne. Ludzie, którzy nie wierzą, że Bóg chce, abyśmy byli zdrowi, nie spędzają wiele czasu i zastanawiają się, dlaczego nie każdy jest uzdrowiony, dlatego że po prostu myślą, że taką Bożą wolą jest, by, by ludzie byli chorzy. Ale ci, którzy są tym jakoś zamieszani i porażeni, że nie widzą każdą osobę uzdrowioną, to się zastanawiają, dlaczego więc to się dzieje. Spójrzcie, co Jezus powiedział i to jest tak objawiające, tak odkrywcze, Jezus powiedział im, z powodu waszego niedowiarstwa. No to jest proste, ale jest cenne. I pozwólcie, że powiem, jest to zupełnie coś innego, niż większość ludzi by powiedziała. Gdybym nie przeczytał wam tego wersetu, gdybym z wami rozmawiał osobiście i zapytał się, dlaczego wierzysz, że nie, ludzie nie zawsze są uzdrowieni, prawdopodobnie typową odpowiedzią byłoby, że nie mieli dość wiary. No cóż, to jest prawda, że jeżeli osoba nie ma wiary, wtedy to, jest, to będzie miało wpływ na odbiór, na otrzymanie uzdrowienia. Każdy przypadek, kiedy Jezus usługiwał uzdrowieniem, to zawsze był jakiś stopień wiary zaangażowany. Niektórzy się mogą temu sprzeciwiać, bo y, powiedzą, że są Siódmy rozdział Łukasza, kiedy Jezus wzbudził z martwych chłopca przy mieście Nein. Nie mam czasu, aby w, w detalach o tym powiedzieć, ale pozwólcie, że to powiem. Był pewien, pewna miara wiary tutaj zaangażowana. Mam nauczanie na ten temat i nie mam czasu, aby o tym powiedzieć. Może na ostatniej taśmie będziemy się tym zajmować, sprawą tego chłopca. Ale chcę wam powiedzieć, że w każdym przypadku, gdzie Jezus uzdrawiał, usługiwał zdrowieniem, to był jakiś rodzaj, pewien stopień wiary. Czasami ludzie przychodzili, tak jak kobieta w Ewangelii Marka i powiedziała, gdy się tylko dotknę szaty, będę uzdrowiona. Ona dotknęła Jezusa, Jego szaty i ta wiara jej spowodowała, że moc z Niego wyszła i uzdrowił ją i Jezus powiedział jej, Twoja wiara uczyniła Cię zdrową. I to jest mocna wiara. To jest wiara, która sięga i bierze to, co Bóg ma dostępne. Nie każdy rozwinie ten rodzaj wiary, ale musi być przynajmniej to, co nazywam pasywną wiarą. Może nie masz tej wiary, która sięga i bierze, ale gdybyś miał być uzdrowiony na podstawie mojej wiary, mojej modlitwy, to powinieneś mieć przynajmniej pasywną wiarę, która jest zdolna przyjąć, gdy tobie to uzdrowienie chce przynieść. Ja będę to wyjaśniał bardziej szczegółowo na ostatniej taśmie w tej serii. Ale to wszystko powiedziałem, że gdybyś zapytał przeciętną osobę, dlaczego nie każdy jest uzdrowiony, to większość ludzi by powiedziała po prostu dlatego, że nie mają dość wiary. I myślę, jest to jeden z powodów. Jeżeli osoba nie operuje w wierze, to tak, wtedy to przeszkodzi w przyjęciu, otrzymaniu tego uzdrowienia. Ale to nie to jest to, co Jezus powiedział. Jezus nie powiedział, że z powodu ich małej wiary, ale z powodu ich niedowiarstwa. No, jeżeli ludzie czytają ten, to miejsce w, w Biblii NIF, New International Version, to jest tam napisane z powodu waszej małej wiary. I nie wiem, co innego powiedzieć, innego niż to, że jest to okropne, okropne tłumaczenie. To nie jest to, co Jezus powiedział. Większość innych tłumaczeń mówi, to nie jest z powodu waszej małej wiary, tylko jest mowa o tym, że z powodu waszego niedowiarstwa. I niektórzy... Ludzie się zastanawiają, jaka różnica. Jeżeli masz niedowiarstwo, to znaczy, że masz małą wiarę. Jeżeli masz mocną wiarę, to nie będziesz miał żadnego niedowiarstwa. Nie, nie wierzę, że tak jest. Widzicie, większość ludzi ma taką, takie wyobrażenie, że jeżeli ty modlisz się do Boga, to automatycznie, jeżeli wierzysz Bogu, to znaczy automatycznie nie masz żadnego niedowiarstwa. A kiedy nie masz wiary dość, to że jeżeli naprawdę wierzysz, to nie ma tam nic z niedowiarstwa. Słowo tego nie naucza. W Mateusza, w Marka 11, 23, ktokolwiek powie tej górze, posądź się i rzuć się w morze i nie będzie wątpił w swoim sercu, ale będzie wierzył, że to, co mówi, stanie się, otrzyma to, cokolwiek mówi. Jezus mówi, musisz powiedzieć do tej góry, i jest to zrozumiałe, że musisz powiedzieć, mówić w wierze, i Jezus tam mówi, musisz mówić w wierze i nie wątpić w sercu. Więc jeżeli wiara, jeżeli masz wiarę, i to znaczy, że masz jednocześnie zero niedowiarstwa, dlaczego by Jezus to powiedział, że nie wątp w swoim sercu? Widzicie, to jest sedno sprawy które chcę przekazać. Możesz wierzyć i mieć dowiarstwo w tym samym czasie. Więc pozwólcie, że ten sam przykład przeczytamy z relacji Marka, rozdział dziewiąty i chcę cał, cał, pewną część tego przeczytać, 20 9,20. i oni przyprowadzili tego chłopca z padaczką i kiedy Jezus go zobaczył, to chłopiec upadł i zaczął toczyć pianę z ust i Jezus zapytał ojca, jak długo to się jemu przydarza. I on odpowiedział od dziecka. Czasami rzuca go w ogień i często w wodę, aby go zniszczyć. Ale jeżeli cokolwiek możesz uczynić, to zmiłuj się nad nami i pomóż nam. Jezus powiedział jemu, jeżeli możesz wierzyć, wszystkie rzeczy są możliwe dla tego, który wierzy. Innymi słowy, Ojciec widział manifestację tego chłopca, który miał atak i czuł desperację i frustrację i w końcu powiedział, jeśli możesz cokolwiek uczynić, pomóż, nas. pomóż nam. Zaczął wątpić, zaczął być w desperacji, patrzył na sytuację i, i mówi, nie wiem, czy ty możesz podołać, Boże. I Jezus odwraca się i zamiast zaakceptować całą odpowiedzialność za to uzdrowienie dla siebie samego, zwraca się do Ojca i mówi, jeżeli ty możesz uwierzyć, to wszystkie rzeczy są możliwe dla tego, który wierzy. I spójrzcie na odpowiedź tego Ojca. I wykrzyknął Ojciec, Panie, ja wierzę, dopomóż pomóż mojemu niedowiarstwu. Jezus nie powiedział, o, to jest głupie stwierdzenie. Jeżeli wierzysz, nie powinieneś mieć niewiary. Jeżeli masz jakąkolwiek niewiarę, to nie masz tak naprawdę wiary. Jezus go nie zgromił i nie powiedział nic takiego. On odwrócił się i uzdrowił chłopca. I wierzy, że to jest dokładne odzwierciedlenie tego stwierdzenia. Możesz mieć wiarę i jednocześnie niedowiarstwo w tym samym czasie. To jest tak, jakbyś miał wagon i zaczepiasz koniec jednej strony i zaczynasz ciągnąć ten wagon w normalnych warunkach, to one by mogły poruszyć ten wagon i mają dość mocy, aby poruszyć ten wagon. Ale gdybyś zaczepił taki sam zaprzęg koni po drugiej stronie tego wagonu i one by ciągnęły w tym samym czasie w odwrotnym kierunku, to możesz wszystkich tych koni mieć, które z maksymalną siłą ciągną w swoją stronę, ale efekt poruszania się tego wagonu byłby zerowy, dlatego że to są znoszące się siły, one negują się nawzajem. I to jest to, co Jezus że tutaj mówi. On nie powiedział uczniom, to jest z powodu wasze... braku waszej wiary. On powiedział, z powodu waszego niedowiarstwa. Twoje niedowiarstwo unicestwia tą wiarę, którą macie. Oni mieli wiarę przedtem. Oni widzieli demony wyrzucone z ludzi. Oni widzieli ludzi uwolnionych. Tym razem oni zrobili dokładnie to samo, a jednak nie wiedzieli tych samych rezultatów. I byli zmieszani. Dlatego wiedzieli, bo wiedzieli że oni wierzyli w to. Dlatego właśnie byli zmieszani. I powiedzieli, dlaczego go nie mogliśmy wygonić? Jezus odpowiedział, nie z powodu waszej małej wiary, ale z powodu waszego niedowiarstwa. Dla tych, którzy ciągle by chcieli powiedzieć, że to słowo mówi o tym, że mieli małą wiarę, Jezus dalej mówi, "Zaprawdę, mówię wam. I gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczyczne, powiedzieliście, byście tej górze e, i ona by się e, usunęła z tego miejsca i nic niemożliwego by dla was nie było. Więc Jezus mówi, gdybyście mieli wiarę wielką, tak jak ziarne musztardy, nie wiem, czy widzieliście, ale jest naprawdę malutkie, malutkie. Jest takie jak mniej więcej z tych ziaren makowych. Jest po prostu malutkie. Bardzo małe. I sedno sprawy, które tutaj chcę przedstawić, więc gdybyście mieli wiarę, która jest taka malutka, jest ona wystarczająca, by rzucić górę w morze. I to, co chce tu Jezus przekazać, to jest to, że nie potrzebujesz dużej wiary, Potrzebujesz wiary, która nie jest zanegowana i z, y, kasowana przez niedowiarstwo ciągnące w drugim kierunku. I aby udowodnić to, mówi, jeżeli wasza wiara by była tylko taka jak ziarno gorczyczne, byłaby zdolna jednak poruszyć górę w morze i możesz, możecie mieć tą górę rzuconą w morze. Więc to, co naprawdę Jezus chce przekazać, nie dlatego, że macie za małą wiar wiarę, to by nie mówił o tym, że gdyby wiara wasza byłaby wielkości ziarna musztardowego. Czy rozumiecie to? W innym przypadku to nie ma sensu, nie, nie pasuje zupełnie. Ale jeśli jednak by Jezus chciał powiedzieć, to nie jest z powodu, że nie wierzycie, ale z powodu tego, że macie niedowiarstwo, które zanegowało waszą wiarę. To wam Przykład tego. Niedługo po tym, jak zobaczyłem pierwszą osobę zbudzoną z martwych, pierwsza osoba, o którą się modliłem, aby była wzbudzona z martwych, byłem naprawdę podekscytowany. Byłem napompowany. Myślałem, że jeżeli możesz, możesz zobaczyć osobę wzbudzoną z martwych, to wtedy możemy widzieć uszy otwarte, oczy otwarte, ludzi wychodzących z wózków, cokolwiek. Ja byłem w Omacha braska. I miałem tam usługę i był tam człowiek po lewej stronie z przodu, który siedział na wózku inwalidzki i ja byłem tak podekscytowany i myślałem, Boże, widziałem Ciebie, że wzbudzasz ludzi z martwych. Wiem, że ta osoba będzie uzdrowiona. Nie mogłem, z trudem mogłem zakończyć głoszenie, aby szybko podbiec do człowieka i modlić o niego. I podbiegłem jak tylko możliwe po nabożeństwie, i powiedziałem, w imieniu Jezusa wstań i choć Uchwyciłem go za rękę i wyrwałem z tego wózka. I on po prostu jakby poszedł w górę i pochylił się i płasko na twarz upadł. Był sparaliżowany. Nie mógł powstać, nie mógł się utrzymać. I kiedy to się stało, mogliście usłyszeć te jęki, ten zawód, to niewiary, ten szok ludzi. Ja byłem w szoku. Człowieku, ja byłem zastydzony, czułem się poniżony. Myślałem, co ja temu człowiekowi zrobiłem, poniżyłem go, z, zakłopotałem. To była okropna scena i ja poszedłem na kolana, na, na ręce i chwyciłem go i wsadziłem go z powrotem na wózek i powiedziałem odejść, nakarm się i okryj się i nie dałem mu tego, czego on oczekiwał, czego potrzebował i został ten człowiek na wózku. I kiedy ja wróciłem do hotelu, pamiętam, powiedziałem, Boże, dlaczego to się stało? I ta rzecz, która mnie e, skonfudowała, to było to, że ja miałem wiarę. Ktoś może powiedzieć, nie, nie miałeś tej wiary, bo gdybyś miał wiarę, byłby uzdrowiony. Nie, ja miałem wiarę. Ja użyłem mojej wiary tak daleko, jak mogłem tylko powiedzieć w ten sam sposób, kiedy użyłem tej samej wiary, wzbudzając człowieka z martwych. Miałem Tyle samo o tej wiary. To nie chodziło o to, że nie wierzyłem Bogu. No, ty nie podchodzisz do człowieka i nie wyrywasz go z wózka i wi nie widzisz, jak upada, y oczekując, że on upadnie, o ile nie masz wiary, że on zostanie zdrowiony. Nie oczekiwałem go, że on upadnie. Ja oczekiwałem, że on po stanie będzie chodził. Była obecna wiara. I ponieważ miałem tą wiarę, więc byłem zmieszany, zamieszany. I mówiłem Bogu, wiedziałem, wiem, że ja wierzałem, wierzyłem Wiem, że wiara była obecna w moim usługiwaniu, ale nie widziałem właściwych rezultatów. I kontynuowałem pytanie Boga o ten przypadek i około trzy lata to mi zajęło i w końcu Pan pokazał mi, Andrew, ty miałeś wiarę, ale również miałeś niedowiarstwo. I wiecie co? Kiedy ludzie, o ludzi odpowiedź jest, odzew jest w niedowiarstwie, w panice, w szoku. Ja po prostu byłem bardziej przejęty tym, co ludzie chcą, o, co mnie mówią, niż to, co Bóg o mnie mówi. Spójrzcie na to miejsce pisma, Jana 5, wiersze 44. Jezus powiedział, jak możecie wierzyć, którzy otrzymujecie, przyjmujecie honor jeden od drugiego, a nie szukacie honoru, który pochodzi od Boga jedynie. To jest mocarne miejsce Pisma. Jak możecie wierzyć, którzy bierzecie honor jeden od drugiego, a nie szukacie honoru, który pochodzi od Boga jedynie? Wiecie co? Jeżeli jesteś y, tym, który próbujesz zadowolić ludzi, szukasz zatwierdzenia u innych ludzi, abyś się dobrze czuł, jeżeli martwisz się o opinię innych ludzi, to jest ten strach przed człowiekiem, ten lęk przed człowiekiem, i ten strach jest w opozycji do wiary i to jest to, co jest skierowane w przeciwko wierze. I ja się martwiłem to, tym, co ludzie o mnie pomyli, pomyślą, o mnie. byłem zmieszany, byłem poniżony. To, była, to było niedowiarstwo, to była, było coś, co zagadowało moją wiarę. Tak, miałem wiarę, ale również miałem niedowiarstwo. Ciągle byłem poruszony tym, co ludzie o mnie myśleli i to skasowało moją wiarę. I sposób, w jaki to zobaczyłem, to było wtedy, kiedy czytałem książkę o Smithie Wigglesfordzie i ta książka była napisana przez e, e, zięcia. I tam było napisane, że Smith Wigglesford zaczynał zwykle każde swoje nabożeństwo, stanował na platformie i wołał, ktokolwiek tutaj stanie na platformie pierwszy, będzie uzdrowiony z jakiejkolwiek choroby, którą ma. I kiedy usługiwał takiej osobie i ta osoba była uzdrowiana, to wtedy... Ludzie zwracali uwagę na to wyjaśnienie, dlaczego tak się stało i co się stało. I wtedy był rząd na końcu ludzi, którzy przyjmowali uzdrowienie. Więc ludzie wiedzieli, jak on usługuje. I kiedy je, on powiedział, ktokolwiek przyjdzie tutaj pierwszy, będzie uzdrowiony z jakiejkolwiek choroby, którą ma. I były dwie kobiety w pierwszym rzędzie, które mieli, miały przyjaciółkę, która była starszą kobietą. Ona była tak krucha, tak słaba, że ona nie mogła nawet sama siedzieć. Musiała mieć z każdej strony te kobiety podtrzymujące i wyglądała jak w dziewiątym miesiącu ciąży. Miała guza w brzuchu i była w naprawdę bardzo złym stanie. Więc one natychmiast ją pochwyciły i postawiły na tej, na tej scenie. Więc oto tutaj trzy kobiety, oto dwie sta, stojące po obu stronach, tej kobiety, która ma ten wielki gus I Smithy Gusford spojrzał na nich i powiedział, puśćcie ją. A one odpowiedziały, nie możemy jej puścić, ona jest słaba, nie może, nie może sama stać. I zaczęły wyjaśniać, ale Smith krzyknął, powiedziałem, puśćcie ją. Więc one puściły ją i wiecie co, ta kobieta upadła dokładnie, płasko na swoją twarz, na ten gus I mogliście słyszeć ten widownia, westchnęła, była niewiara, niedowiarstwo, szok, te wszystkie, te same doświadczenia, ten sam odzew, który ja miałem, kiedy wyrwałem tego człowieka z wózka. Był, była podobna zupełnie sytuacja. Wiecie, jak ja na to odpowiedziałem? Ja miałem poczucie winy, wstyd, lęk, co ludzie o mnie pomyślą. Myślałem o tym, z czymś, jakie straty poniosę związane z tym. A wiecie, jak Smith Wigglesford odpowiedział na to? Podnieście ją. Więc one podniosły tą kobietę i oto stoją znowu i ona stoi między nimi. A Smith krzyknął, puśćcie ją. Więc widzicie, że on w ogóle tym się nie zraził. Nie był tym poruszony i powiedziały, nie możemy jej puścić. Więc on znowu krzyknął, puśćcie ją więc one puściły ją i drugi raz ta kobieta padła na swoją twarz, na ten gus i ludzie na widowni no, byli zupełnie w szoku. Były pomruki i przez całą widownię, więc Smith powiedział, podnieście ją. Podniosły ją, i a on znowu, puście ją. I te kobiety powiedziały, nie puścimy jej, a Smith powiedział, puśćcie ją. I człowiek na widowni powstał, ty bestio, zostawcie, zostaw tą biedną kobietę w spokoju. A Smith powiedział, ja znam mój biznes, ty się zajmuj swoim biznesem. I zwrócił się do tych kobiet i powiedział, puśćcie ją. I krzyknął na nie. I one puściły ją i ona zaczęła upadać, ale ona jakoś się utrzymała i ten głos wypadł spod jej sukienki na tą scenę i odeszła zupełnie uzdrowiona. I pozwólcie, że zasugeruję wam, to jest to, co pan mi powie, pokazał, że Smith Wigglesford nie miał w ogóle większej wiary, niż ja miałem. On nie miał żadnych lepszych rezultatów za pierwszym razem, kiedy usługiwał tej kobiecie, niż wtedy, kiedy ja wyrywałem tego człowieka z wózka. On upadł na swoją twarz i tak kobieta upadła na swoją twarz. Ale wiecie, jaka była różnica? Smith nie miał więcej wiary, ale on miał mniej niedowiarstwa. On nie dbał o to, co ludzie o nim myślą. Faktycznie w tej książce powiedziane zostało, że Smith zwykle był krytykowany jako brutalny i twardy. I wiecie co to słowo twardy oznacza, które w relacji do emocji to znaczy zimny, nieczuły, nieczujący, nie poddający się temu, co inni ludzie myślą. Różnica między Smithem i mną była taka, że to nie to, że miał więcej wiary niż ja, ale to, że on miał mniej, mniej czułości. On był zatwardzony na to, co inni ludzie myśleli. On nie odpowiadał na cokolwiek, co ludzie mówili, tylko na to, co Bóg mu mówił. A ja wciąż byłem zdominowany tym, co mogłem poczuć, posmakować, usłyszeć i dotknąć i ja byłem ograniczony moim fizycznym, fizyczną rzeczywistością. Więc różnica nie była taka, że on miał więcej wiary, ale on miał mniej niedowiarstwa. Wiecie, i to jest ta koncepcja, której większość ludzi nie ma. Kiedy ludzie się modlą za osobę, aby była uzdrowiona, jeżeli nie widzą, że ta osoba jest uzdrowiona, myślą, o, nie mam dość wiary, więc to co, próbują zbudować swoją wiarę i rozwinąć ją, wzmocnić i mają ten koncept, że musisz mieć tą wielką wiarę, ale tak naprawdę to pogwałca to, co Jezus tutaj naucza w Mateusza 17. On powiedział, jeżeli wasza wiara jest wielkości ziarna gorczycy, malutka, to jest wystarczające, aby poruszyć górę i rzucić ją w morze. Innymi słowy on powiedział, ludzie, wy nie potrzebujecie dużej wiary. Co potrzebujecie, to czystej wiary, która po prostu nie ma jakiejkolwiek nie ma niczego, która temu jej przeczy, ciągnie w drugą kierunku, kasuje ją. Więc większość chrześcijan nie zajmuje się niedowiarstwem w swoim życiu, zamiast tego próbując budować swoją wiarę. Niewiara przychodzi bardzo podobnie do tego, jak wiara przychodzi. Rzymian 10-17 mówi, wiara przychodzi przez słuchanie, a słuchanie przez słowo Boże. Innymi słowy wiara przychodzi, kiedy skupiamy się naszą uwagę na Bogu i na Jego słowie. Niewiara przychodzi w podobny sposób, ale w przeciwnym kierunku. Niewiara przychodzi, kiedy my skupiamy naszą uwagę na tym, co ludzie mają do powiedzenia, na tym, co doktor ma do powiedzenia co wszystkie negatywne sprawy mają do powiedzenia. Jeżeli wszystkie te rzeczy negatywne rozważamy, to wtedy one zaprzeczają, negują naszą wiarę. Więc kluczem naszego chrześcijańskiego życia nie jest, jak rozwinąć tą wielką, silną wiarę, ale jest nauczenie się, jak zmniejszyć niedowiarstwo w naszym życiu. I naprawdę niewielu chrześcijan ma ten koncept. Większość chrześcijan próbuje i więcej, dodatkową godzinę spędzać w słowie, próbując budować swoją wiarę. Ale w ciągu dnia zmywają to zupełnie e, przez dwie, trzy godziny e, oglądania, jak się tam, co tam słuchać gwiazd, czytają złe wiadomości i złe gazety, pozwalają wymiociny i, i szambo świata, które zalewa ich umysł i, i te postawy i pojęcia, które są kompletnie przeciwne Bogu i Bożemu Słowu i potem się zastanawiają, dlaczego moja wiara nie działa. Ty nie potrzebujesz dużej, wielkiej wiary. Ty potrzebujesz czystej wiary, która nie jest przeciwważona czymkolwiek innym. Spójrzcie na Rzymian, rozdział 4. Jest tutaj mowa o Abrahamie. I jak Abraham uwierzył Bogu i jest powiedziany w wierszu 18, który wbrew nadziei, uwierzył nadziei, aby stać się ojcem wielu narodów, aby się wypełniło, co było powiedziane jemu, że w twoim potomstwie o swoim potomstwie. I nie będąc słaby w wierze. On nie myślał, nie rozważał swojego ciała, że jest martwe, kiedy miał około 100 lat, ani nie rozważał martwoty łona Asary, ale stanął na obietnicy Bożej, ale mocny w wierze, oddał chwałę Bogu, był przekonany, że to, co Bóg obiecał, również jest zdolny wykonać. I to mówi, że Abraham, on nie był słaby w wierze z powodu tego, że nie rozważał, nie zastanawiał się nad swoim ciałem, że jest martwy teraz. Abraham nie miał wielkiej wiary, dużej wiary, ale on miał wiarę, która nie była zanegowana, sprzeciważona przez niedowiarstwo. On nie rozważał, nie myślał o niczym innym, co było przeciwne temu, co Bóg mówił. I jest to opowiedziane w Hebrajczykach 11 i tam jest mowa dalej o Abrahamie i Hebrajczyków 11, wiersz 15 mówi tam, naprawdę, gdyby oni myśleli o tym kraju, z którego wyszli, mieliby i sposobność do niego wrócić. I jest ta mowa o Abrahamie o Sarze, i jest powiedziane, gdyby myśleli o kraju, z którego wyszli, oni by byli kuszeni, aby tam powrócić. Innymi słowy, to mówi, że twoje pokuszenie jest połączone z tym, o czym myślisz. I tutaj jest radykalne stwierdzenie. Chłopie, musisz to pochwycić i to zmieni twoje życie jeżeli to zrozumiesz i zastosujesz ty nie możesz być kuszony czymkolwiek o czym nie myślisz musisz myśleć zanim możesz być kuszony tym o czym myślisz i kontekst y, dotyczy że nie możesz być kuszony niedowiarstwem o ile nie myślisz myśli o niedowiarstwie gdybyśmy zaprzestali słuchać kogokolwiek innego i całe ich niewiary, niedowiarstwa i negatywizmu tego świata, cynizmu tego świata, to całe antyboże i antychrześcijańskie, chrystusowe, gdybyśmy przestali słuchać tych myśli, byli, nie bylibyśmy w ogóle kuszeni, aby nie ufać, nie wierzyć Bogu. Wiecie co? Znalazłem, że y, zawodem ludzi, y, których najtrudniej uzdrowić, to są lekarze i pielęgniarki, którzy mają ten medyczny trening. I wiecie dlaczego tak jest? Ponieważ oni zostali byli nauczeni pewnych rzeczy i możesz nie mówić, że to jest złe, co oni zostali nauczeni, to niekoniecznie jest złem w tym sensie, ale jest, nigdy nie zostało im to zaprezentowane, że oto, co się dzieje zwykle, gdy osoba ma raka i oni się nauczyli, że y, oni umrą, jeżeli to jest w tym stadium, wtedy, a wtedy. I nigdy nie pomyślą i nie powiedzą, że umrą i jeśli Bóg nie uzdrowi. Bo oni nie byli nauczeni nigdy, że Bóg uzdrawia i nigdy nie byli nauczeni duchowego kontekstu i że Bóg jest zdolny przemóc cokolwiek innego. Nie, oni zwykle słyszą te myśli, że kiedy kus jest w tym stadium, to oni umrą i mają sześć tygodni, to wszystko, co można, to jest nieuleczalne i oni słyszą to w kółko i w kółko i w kółko. Przez lata i... Więc miałem ludzi z medycyny i próbujący wziąć uzdrowienie i się pytali zawsze, jak to jest trudne dla mnie, dlaczego tak jest trudne. Dlatego, że tak wiele niedowiarstwa byli nauczeni o tym, że ty nie możesz tego przemóc, bo to jest nieuleczalne, nie ma żadnego sposobu. I ta, to niedowiarstwo neguje ten mały wielkości ziarna gorczycznego poziom wiary i to jest mocarna prawda. Jezus powiedział, chłopaki, wy nie macie problemu z wiarą. To, w macie, czym macie problem, to jest z niedowiarstwem. Wiecie, co powoduje niedowiarstwo? To jest moja własna interpretacja tego. To nie, nie jest tu jasno powiedziane, ale jest powiedziane w Marka 9, wierszu 20, kiedy przyprowadzili do Jezusa tego pytanego chłopca, i kiedy ten chłopiec zobaczył go, duch nim szarpnął i rzucił nim na ziemię i, i zaczął się tarzać, pieniądz się. Nie wiem, czy widzieliście atak epilepsji, ale ja powiem wam, jest to przerażająca rzecz. Szczególnie, kiedy zagryzają język, czy połykają język, czy te sprawy. Jest okropne. Widziałem to. I to może sprawić, że wszystkie twoje włosy stają ci dęba na głowie i wierzę osobiście, że ci uczniowie mieli wiarę i oni widzieli inne demony wyrzucone z innych ludzi, ale tym razem, kiedy przyszło do modlitwy tego chłopca, była fizyczna manifestacja tych demonów. Ta sama rzecz, która się, też się wydarzyła Jezusowi, kiedy On usługiwał tym chłopcu. Ale różnica była taka, że Jezus miał zero niedowiarstwa, które by zaprzeczyło jej wie, Jego wierze. Więc nie miało ono wpływu na, na uzdrowienie. Ale ci uczniowie odpowiedzieli w, w niedowiarstwie. Z niedowiarstwem. I to zaprzeczyło, zanegowało ich wiarę. I kiedy się pytają, dlaczego nie mogliśmy Go wyrzucić, wiemy, żeśmy wierzyli, widzieliśmy to wcześniej. Dlaczego to nie zadziało tym razem? Jezus powiedział, z powodu waszego niedowiarstwa. I to jest mocarna prawda. I w następnym wierszu, Mateusza 17, wiersz 21, jednak ten wychodzi, nie wychodzi inaczej, jak tylko przez to wychodzi nie inaczej jak przez modlitwę i post. I tu jest wielka, wielkie objawienie. I słyszałem wielu ludzi nauczających, że są pewne demony, które są mocniejsze niż inne i że pewne demony, musisz się modlić i pościć, aby je wypędzić. I różne wariacje na ten temat. To nie jest to, o czym jest tutaj mowa. Obiektem poprzedniego zdania to nie były demony, tylko niedowiarstwo. Niedowiarstwo jest tym, co powstrzymało ich od wyrzucenia tego demona. I jest mowa, że ten rodzaj niedowiarstwa można usunąć tylko przez wiele modlitwy i postu. Więc faktycznie jest, są różne sposoby niedowiarstwa. No, to jest... Andrzejologia. To jest moje własne zrozumienie i ze względu na czas chcę to powiedzieć szybko, możecie sami to studiować i zweryfikować. Ale wierzę, że są trzy kategorie niedowiarstwa. Jest niedowiarstwo, które przychodzi przez ignorancję, nie, czasami ludzie, którzy się sprzeciwiają temu, co Bóg mówi, nie dlatego, że... Nie, nie mają nic konkretnego. Oni po prostu nie mają wiedzy. Nie wiedzą, że Bóg chce, by byli zdrowi. Nigdy tego nie słyszeli. I jest to ignorancja. Ale nie, nie jest to rodzaj niedowiarstwa. Więc lekarstwem na to jest nauczyć ich prawdy. I ta prawda wyzwala. I jeżeli są czuli na to i respektują Boga, Jego słowa, to możesz przemóc to, to niedowiarstwo przez pokazanie prawdy Bożej. Drugi rodzaj niedowiarstwa to jest takie, który przychodzi przez złe, przez nauczanie, przez niewłaściwą doktrynę. Bo są tacy, którzy nauczają, że uzdrowienie nie jest dla nas dzisiaj, że te uzdrowienia przeminęły razem z apostołami, a to nie jest prawdą, nie tego Słowo Boże naucza. Jednak oni byli tego nauczeni i jest ciężej, aby przezwyciężyć ten rodzaj niedowiarstwa, który przychodzi przez złą doktrynę. E, niż e, przezwyciężyć e, niedowiarstwo z powodu nie, ignorancji. I no niemniej antydotem, antydotem e, tego jest to samo. Odpowiedzią na te dwa rodzaje niedowiarstwa jest prawda która, prawda Bożego Słowa. Jeżeli byś usiadł z po osobą i wziął Słowo Boże i odważył ich obiekcje przeciwko uzdrowieniu, to mógłbyś się pozbyć tego niedowiarstwa, które wywodzi się ze złej doktryny i pokazać im prawdę. Ale jest też trzeci rodzaj niedowiarstwa i to jest to, co nazywam naturalną, naturalnym niedowiarstwem. Innymi słowy, jeżeli się modlisz o osobę, aby była uzdrowiona jeżeli oni upadają i martwi, to twoje oczy, uszy, wszystkie twoje zmysły mówią tobie, to nie zadziałało. I to niekoniecznie jest ignorancja, to niekoniecznie jest zła doktryna. Po prostu... Ty nauczyłeś się, aby ufać temu, co widzisz, słuchasz, czujesz i smakujesz. Jeżeli modlisz się za swoje ciało i twoje ciało po modlitwie dalej czuje, odczuwa ból, to to ciało zacznie mówić Tobie, podpowiadać myśli naturalnego niedowiarstwa. To nie jest demoniczne, to nie jest złe. Twoje pięć zmysłów nie są od diabła. Gdybym chciał jechać gdzieś i Ty byś mnie wiózł, to nie chciałbym, żebyś mnie wiózł za pomocą wiary. Chciałbym, żebyś otwierał oczy i abyś patrzył, czy nie ma tam samochodu, który przejeżdża w poprzek ulicy. To nie jest niedowiarstwo, to nie jest złe. Ale wiecie co? Gdyby Bóg Ci powiedział, aby zrobił coś i twoje zmysły tobie podpowiadają, że to nie zadziała, wtedy musisz być zdolny, aby przekroczyć poza te, wykroczyć poza te pięć zmysłów. Jeżeli Bóg chce, żebyś coś zrobił ponad to, co czujesz, słyszysz i smakujesz, dotykasz i te pięć naturalnych zmysłów może dać ci myśli niedowiarstwa, które mogą Unicestwiać Twoją wiarę. I myślę, że to się właśnie dokładnie zdarzyło w przypadku uczniów. Oni widzieli fizyczną manifestację tego demona i to sprawiło strach. Spowodowało myśli, niedowiarstwa. I ta, to niedowiarstwo skasowało ich wiarę. Pierwszy człowiek, którego zbudziłem z martwych, to było cudowne, jak to się wydarzyło. Długa opowieść. W każdym razie poszedłem tam, nie wiedziałem, co było nie tak. Wszedłem i stałem przed tym człowiekiem i zanim zdałem sobie sprawę, że jest martwy i usłyszałem jego żonę mówiącą o Boże, niech Edward wróci do życia. I pierwszy raz nawet nie miałem myśli wtedy, że ten człowiek był martwy. I kiedy usłyszałem jej modlitwę, spojrzałem, powiedziałem jemu Edward, w imieniu Jezusa wracaj do swojego ciała. I ten człowiek po prostu usiadł. To było tak proste. Gdybym miał 30 minut, aby myśleć o tym, że ten człowiek umarł i gdyby ktoś mi powiedział, co się wydarzy, gdy ja przyjdę modlić się tego człowieka, to prawdopodobnie bym miał po tym czasie już dość myśli, niewiary, aby niedowiarstwa, aby one usunęły, skasowały moje wiary. Ale po prostu pierwszy raz nie miałem czasu myśleć o czymkolwiek innym. To było proste. Wierzę, że ci uczniowie mieli. Widzieli demony wyrzucone wcześniej i jednak nie było takich fizycznych manifestacji, więc nie mieli tego samego pokuszenia ku niedowiarstwu. Ale w tym przypadku było, była fizyczna manifestacja przeciwna temu, o co się modlili. I z powodu tego spowodowało u nich, sprawiło myśli niedowiarstwa. Jezus powiedział, że jedyny sposób, aby pozbyć się tego rodzaju niedowiarstwa, to jest przez post i modlitwę. To nie jest przez studiowanie słowa więcej, ale ty musisz przyjść przed obecność Bożą i odnowić siebie samego do takiego stopnia, że w tym znaczeniu możesz rozwinąć tak zwany szósty zmysł. I to jest ważne. Masz pięć zmysłów, co możesz widzieć, słyszeć, czuć, smakować i dotykać. Ale wiecie co? Gdyby jeden z tych zmysłów byłby Uszkodzony. Na przykład byłby ślepy. Mógłbyś się poruszać w dalszym ciągu dookoła, ale musiałbyś bardziej polegać na tym, co słyszysz, co dotykasz. Musiałbyś czuć ścianę, musiałbyś mieć kijek w ręku i czuć, czy nie ma jakiejś różnicy w, w, w, na chodniku. Mógłbyś zacząć polegać na innych zmysłach. Mógłbyś dalej poruszać się. Są ludzie, którzy się... Poruszają jakoś lepiej, zapamiętują, jak ich apartament wygląda i mogą chodzić w ciemności, ponieważ nie używają oczu, ale używają uszu, dotyku i uczucia, poczucia. Więc możesz skompensować to przez używanie innych zmysłów. Więc kiedy ty masz uczynić coś, co Bóg mówi ci, żebyś w to uwierzył i wszystkie z twoich pięć zmysłów mówią ci, no, to nie zadziałało, ciągle czuję ból, Ciągle wyglądam chory, ciągle mam to i mogę to spróbować, coś czuję w moich ustach i to mi mówi, że nie zostałem jeszcze uzdrowiony. Więc jeżeli wszystkie twoje zmysły ci mówią, że to nie zadziałało, to możesz usiąść, rozwinąć szósty zmysł, który ci powie, to zadziałało i ten szósty zmysł to jest wiara. Możesz dostać się do tego poziomu, że faktycznie możesz wierzyć, że mając taką wiarę i ta wiara staje się tak rzeczywista dla ciebie, jak pozostałe zmysły, gdzie widzisz, słyszysz, czujesz, smakujesz. Jak to zrobić? To robisz przez spędzanie w duchowej rzeczywistości. I to o tym jest post i modlitwa. Na przykład, tu jest logika stojąca za postem. Post nie zmienia Boga. Post nie sprawia, że Bóg się porusza. Modlitwa i post nie sprawia, że demony opuszczają ludzi. Nie ma takiego demona, z którymkolwiek, kiedykolwiek będziesz miał do czynienia, że potrzebuje twojej modlitwy i postu dodanej do tego, co Jezus uczynił, aby wypędzić te demony. To nie jest prawda. Jeżeli ty spotkasz się z demonem, który nie odpowiada na imię Jezusa, to wtedy twoja modlitwa i post nie wypędzą go również. Nie, modlitwa, mówienie Słowa Bożego w wierze, w imieniu Jezusa rozprawi się z każdym demonem. Więc twoja modlitwa i post nie poruszają Boga i nie poruszają diabła, ale to, co cię, to, co porusza, to jest ciebie. Kiedy zaprzeczysz, kiedy usuniesz swoje ciało, swój apetyt ciała, to jest jedno z najmocniejszych pragnień, które ludzie mają. I kiedy ty Znieważysz, zaprzeczysz ciału, to wtedy to ciało będzie próbowało zbuntować się przeciw, przeciwko tobie, bo chce być karmione, chce, żeby się karmił. I wtedy musisz mu powiedzieć, że człowiek nie żyje tylko chlebem, ale każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych. Gwarantuję Ci, twoje ciało się zbuntuje. Będziesz myślał, że umierasz, już w południe umrzesz pierwszego dnia, a to nie jest prawdą. A jeżeli to przetrwasz, to wiesz co? Po chwili twoje ciało zacznie się nauczyć. Twoje zmysły zaczną się uczyć. Aj, nie umarłem w południe i faktycznie po około trzech dniach postu, czy wiesz, że dojdziesz do tego miejsca, że już nie będziesz głodny. Niektórzy tego nie doświadczyli, ale ja mówię, to jest prawda. Faktycznie możesz swoje pięć zmysłów poddać kontroli i one zaczną rozpoznawać, że hej, nie zagłodzę się, to było w porządku, ten, ta sprawa z, związana z wiarą to jest prawdziwą naprawdę mogę być podtrzymywany przez Boga i nie muszę mieć żywności aby mnie podtrzymywała i możesz nauczyć swoje ciało tego i wtedy kiedy swojemu ciału powiesz ciało jesteś uzdrowiony w imieniu Jezusa to wtedy twoje ciało powie no wciąż cierpię i mnie boli ale wtedy twój szósty zmysł powie ci że jesteś uzdrowiony i wtedy ciało powie ok tak doświadczyłem tego przedtem a jeżeli nie spędzasz czasu na modlitwie i społeczności z Bogiem, poście, to wtedy twoje ciało będzie mówiło, ja odciąż, cierpię. I wtedy twoje ciało będzie próbowało powiedzieć, kim ty jesteś, aby mi powiedzieć, co mam robić. Ja ci powiem, kiedy jeść, co jeść, jak wiele jeść. I wiesz co, to jest tak jak... Ym... Urwis niegrzeczny, ale jeżeli wyćwicisz Twoje zmysły, aby rozpoznały z dobre i złe, co jest napisane w hebrajczyku 5, 14, więc kiedy Ty to będziesz czynił, to dojdziesz do miejsca, gdzie jak Smith Wigglesford... Po prostu będziesz słuchać to, co wiara ma ci do powiedzenia, bardziej niż to, co twój umysł ma do powiedzenia, twoje emocje mają do powiedzenia, więcej niż co widzisz, czujesz, makujesz i dotykasz. I kiedy tak będziesz robił, to to sprawia, że to zmniejsza, umniejsza poziom niewiary, niedowiarstwa. To jest takie jak w Rzymian, rozdział 4, jest mowa o Abrahamie, że kiedy on, że On nie był słaby w wierze. Jak to jest, że On był mocny w wierze? Ponieważ On nie rozważał, nie brał pod uwagę swojego ciała, ani martwoty ciała cary, ale stanął na obietnicy Bożej i w tej obietnicy był mocny w wierze. I myślę, że bardziej właściwym jest, by powiedzieć, że masz mocną wiarę albo słabą wiarę. I to jest jakby opis, jak wiele masz niedowiarstwa wmieszane w twoją wiarę. Jeżeli masz wiele niedowiarstwa, to jesteś słaby w wierze. Jeżeli masz niewiele niedowiarstwa, to jesteś mocny w wierze. I to jest właściwy opis. Ale kiedy byś chciał nazwać duża wiara i mała wiara, to nie jest to właściwy opis. Prawdą jest, że każdy, każdemu z nas została dana ta wiara Syna Bożego. Mam taśmę, pojedyncza taśma zatytułowana Wiara Boża. I jeżeli nie masz jej, to potrzebujesz ją dostać. Również jest to zamieszczone w czteroczęściowym albumie dotyczącym duszy, ducha i ciała, ale każdy nowonarodzony chrześcijanin masz dokładnie tą wiarę, tą ilość wiary i jakość wiary, którą Jezus miał. Nie potrzebujesz wiara, nie masz problemu z wiarą. To, co mamy z czym mamy problem, to jest z niedowiarstwem. I zamiast budować wiarę i mieć ją większą i większą, to, co potrzebujemy zrobić, to potrzebujemy powstrzymać niedowiarstwo, odciąć źródła niedowiarstwa, niewiary i zagłodzić je, zagłodzić niedowiarstwo, że będziemy spędzać tak dużo cia czasów duchowej rzeczywistości na sprawach bożych, że nawet nie będziemy mieli tych myśli niedowiarstwa, jak Abraham, że nie myśli... Nie myślał on, że mając sto 100 lat i jego żona miała 90 i Bóg obiecał mu, że będą mieli dziecko. I to słowo mówi, że nawet nie brał pod uwagę, nie zważał na swoje ciało, że jest już martwe. Jest to mocarna prawda. A kiedy przychodzi do usługiwania uzdrowieniem, to nie jest taki fakt, że ludzie nie mają wiary. No cóż, co do niektórych ludzi jest to prawda, ale większość ludzi... To nie jest prawdą, że nie mają wiary, ale faktem jest, że ich wiara jest um, skasowana przez niedowiarstwo, przez niewiarę. Ponieważ oni nie spędzali czasu w obecności Bożej. Oni są tak um, wmieszani, zaangażowani w świecie, że ich myśli są takie, że oto jest sezon na grypę i oto nadchodzi to samo do mnie. Ojciec mój umarł na to i to do mnie się zbliża. I kiedy tak będziesz myślał, to twoje niedowiarstwo będzie negować twoją wiarę. Więc kluczem do zwycięstwa w chrześcijańskim życiu nie jest koniecznie, by mieć tą wielką wiarę, ale po prostu czystą, prostą jak dziecko wiarę wielkości ziarna gorczycznego, ale która nie jest skasowana przez niedowiarstwo musisz odczepić z tą, to niedowiarstwo, które ciągnie cię w przeciwnym kierunku i pozwolić, aby ta wiara wielkości ziarna gorczycznego ciągnęła ciebie do zwycięstwa. I to jest to. Niektórzy mówią, że ponieważ nie mają wiary i jeżeli ty to traktujesz jako jedyny powód, że ludzie nie są uzdrowieni, to wtedy jest to obraźliwe dla niektórych ludzi, ponieważ oni wiedzą, że... Ci ludzie są wielkimi mężami lub niewiastami Bożymi, są w miłości do Boga i, i to w ten sposób ten twój krytycyzm y, przekreśla ich pobożność i, albo mówi, że Bóg nie chciał ich ustrowić. Możesz również mieć wiarę i możesz być wspaniałą osobą i mieć miłość do Boga i mieć wspaniałe przeżycia, a jednocześnie mieć niedowiarstwo, które cię ciągnie w przeciwnym kierunku jest wiele więcej, które e, trzeba by powiedzieć, ale już e, nie mam czasu na tej taśmie. I chcę, żebyś się modlił. I chcę, żebyś też zagłodził swoje niedowiarstwo, abyś był jednomyślny e, w jednej myśli myśląc o sprawach Bożych. Że wtedy ta wiara, którą masz będzie mogła dokonać wszystkiego, e, w co wierzysz. I to nie jest trudne. Nie wiara, niedowiarstwo musi być tak samo karmiona jak jak pleśń, jak grzyb. I jeżeli Ty się na tydzień choćby oddzielisz, tydzień modlitwy i postu i skupisz swoją uwagę na Panu, to to może uczynić wielką szkodę Twojemu niedowiarstwu. I nie sprawi, że Bóg dał Ci więcej mocy, ale po prostu, że ta wiara, którą już masz, będzie działała o wiele lepiej, ponieważ zmniejszasz niedowiarstwo, które ciągnie Cię w przeciwnym kierunku. I to jest dobra wiadomość. Bóg chce, żebyś był zdrowy. Jeżeli w to uwierzysz, to wszystko, co potrzebujesz uczynić, to jest zagłodzić niedowiarstwo aż do czasu, kiedy twoja wiara zacznie produkować rezultaty, których oczekujesz, których pragniesz.